Book two Dziewięćdziesiąt ty Tysaun Tryb rozkazujący, <try <proskazujące> dwa al, al Ogól się Umyj się. Egzetyl. Egzetyl. Uczesz się. Masz szczarek. Zadzwoń, proszę zadzwonić. Niech pan, pani zadzwoni. Ettysyl. Ettysyl. Ettysyl. Zaczynaj, proszę zaczynać. Niech pan, pani zaczyna. Ibda, Ibda, Przestań, proszę przestać. Niech pan, pani przestanie. توقف, توقف, Zostaw to. Proszę to zostawić. Niech pan, pani to zostawi. Utruk هذا. utruku Powiedz to. Proszę to powiedzieć. Niech pan, pani to powie. قل هذا. Kup to. Proszę to kupić. Niech pan, pani to kupi. اشترِ هذا. اشتروا هذا. اشترِ هذا. اشتروا هذا. Nigdy nie bądź nieszczery. Nieszczera. La takun abadan ghayr sadik. La takun abadan ghayr sadik. Nigdy nie bądź Niegrzeczny, niegrzeczna. Nie abedan, abadan waqihan. La takun Nigdy nie bądź nieuprzejmy, nieuprzejma. La takun abadan ghayr muhaddab. La takun abadan ghayr muhaddab. Bądź zawsze szczery, szczera. Kunde iman bądź zawsze Miły. Miła. Kunda iman latifan. Kunde iman latifan. Bond zawsze uprzejmy. Uprzejma. Kunda iman muhadvaban. Kunde szczęśliwej drogi do domu. Od salimem li Proszę na siebie uważać. Niech pan, pani, uważa na siebie. Inta behli Dir ala halak. Proszę nas znowu niedługo odwiedzić. Niech pan, pani nas niedługo odwiedzi. Zurna marratan uchra fi Zurna marra uchra fi akrab Po książkę i teksty zapraszamy na www.bogdwa.de.